Cześć audycja Kadr Czciwoko. dzisiaj odcinek 82, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak, który niedawno, a w zasadzie wczoraj, w stosunku do tego, gdy nagrywamy, był sobie na dniu Helboja w Częstochowie. Tak, wczoraj w ogóle mm, świętowaliśmy dzień Helboja, o czym chyba ani słowem nie napisaliśmy na naszym fanpage'u? Nie było czasu. Tak, tak, zwalmy to na to. Nie, nie, <laughs> że, było, nie, nie było czasu. Że nie, nie, udostępniłem tylko tą piękną y, grafikę trusta. Mm -hmm. co, o, przepiękna. Y, natomiast na Instagramie było parę fajnych rzeczy. Y, Tomasz Kaczkowski wrzucił bardzo fajnego y, Helboja swojego autorstwa. Y, Grzesiek Pawlak wrzucił y, własną wariację, jeśli się nie mylę. A jeśli się mylę, to... To się mylę. Natomiast tak, faktycznie byłem wczoraj mm, w Częstochowie mm, na spotkaniu dotyczącym Helboja. Opowiedziałem trochę o, um, o tym skąd się wzięło u mnie zainteresowanie Helbojem, co sądzę o serii itd. itd. Mm, to było spotkanie z cyklu popkulturowych albo popkulturalnych zaraz zostanę zapity za to e, przyjemności. Jest to spotkanie cykliczne. E, grupa była bardzo fajna, bardzo mili ludzie, bardzo dobrze. Ja się też bawiłem. Gdybym był z Częstochowy, na pewno bym odwiedzał regularnie. Także jeśli ktoś nas słucha, a jest z tamtych okolic, to polecam się zapoznać, bo, bo to spoko, normalni ludzie. Fajna inicjatywa. też kiedyś tak, tam, bardzo fajna Też inicjatywa. kiedyś tam w końcu byłem. Um, i tutaj tak się dopytam ciebie, bo to twoja pierwsza taka pre prelekcja, którą prowadziłem. czy, Na można, to nazwać, czy można to tak. nazwać prelekcją. Chyba tak. Ale... Taka pogadanka, no powiedzmy. No, no tak, tak sobie mhm. gadałem o Hellboyu i, i, i tyle. No, ale dwie, dwie godziny zleciały. No prawie dwie godziny. no. Więc jak się czułeś? Trema była? Trochę tak, wiesz, bo to, to inaczej, jak mogę siedzieć przed mikrofonem rozwalony i nikt mnie nie widzi i tak dalej, a mówienie do ludzi, yy, których widzisz i obserwujesz ich reakcję jest, jest zupełnie inna. Mm -hmm. ale było bardzo fajnie. Nikt nie wyszedł? Yy, nie na stałe. <laughs> Okej. Okay. Nie, bo wiesz, ja na przykład. Jak komuś dzwonił telefon, to wychodził, bo kulturka. Bardzo, bardzo dobrze. Ja na przykład pa... <śmiech> pamiętam, że moja pierwsza pierwsza prelekcja w ogóle Ever, gdziekolwiek odbyła się na Pyrkonie. Mhm. I pamiętam to jak dziś, jak wszedłem na tą salę i zobaczyłem, że na, na moje nieszczęście było strasznie dużo osób. Więc ja ja do... A o czym prowadziłeś wtedy? Coś, coś, coś z DC. DC? Coś DC, mm. tak. I pamiętam, że przez dobre 10 minut nie umiałem opanować tego, jak bardzo mi się ręce telepa tr trząsły. Telepały, I... to jest złe słowo? No, to jest śląskie słowo. Tak? No, okej, okay, widzisz. I, I no po prostu to, to był największy problem, bo to, że. Trema to standardowo, ale to, że miałem wiesz, kartkę na takiej fajnej fachowej podkładce twardej i w ogóle i nie umiałem rozczytać, co tam napisałem, bo mi się to tak trząsło, że ach, ale pierwsze koty za płoty. Później wchodzi w krew, można powiedzieć. Natomiast... Przyzwyczajasz się, nie? Natomiast pamiętasz dwa tygodnie temu w poprzednim odcinku mówiliśmy, że kryzys, kryzys, kryzys, którego nie ma. Tak, do takiego doszliśmy w wniosku, prawda? Bo, Dalej to podtrzymuje. Tak, teraz to można nawet powiedzieć, że jaki kryzys, ludzie. Przez ostatnie dwa tygodnie kolejne dwa wydawnictwa książkowe. Ludzi nawet stać, żeby być opłacanym przez sklep do kupowania Dro, drożej komiksów. No przecież. Także nie ma żadnego kryzysu. Czy, czy ty myślisz, że ja kiedykolwiek zapłaciłem a to atomowi za jakiekolwiek zakupy? Nie, to oni płacą mi, że ja, im, że ja u nich zamawiam. No ale nie wchodźmy w, te, w, tym, w tą dysputę. Chciałem powiedzieć, że wydawnictwo Marginesy oraz wydawnictwo Jaguar, które są znane z tego, iż publikują już od jakiegoś czasu książeczki, teraz wchodzą także w komiksy. W komiksiki oczywiście. I e, pojawiły się już pierwsze e, zapowiedzi. Zacznę może od wydawnictwa Jaguar, ponieważ to jest już na marzec, na lada chwila, marzec w zasadzie się już kończy, więc całkiem możliwe, że te rzeczy się już ukazały, a ja o tym tak na dobrą sprawę jeszcze nie jestem do końca pewien, ale no w każdym razie wydawnictwo Jaguar zapowiedziało dwa komiksy, jeden się nazywa Prawdziwe Przyjaciółki, natomiast drugi się nazywa, już się do tego dokulam, Uwaga giganty tom pierwszy i tak z opisu uwaga giganty to jest coś raczej skierowanego dla młodszego odbiorcy, natomiast prawdziwe przyjaciółki no w sumie też no w sumie też tak tak to jest y, też zdecydowanie rzecz dla ja powiem ci szczerze, że obie te zapowiedzi jakoś mnie nie przekonały do tego, żebym chcieć po, po nie sięgnąć. może uwaga giganty bo gdzieś tam w opisie się pojawia Jeff Smith, że poleca, więc w sumie jak Jeff Smith poleca, to w sumie mógłbym, mógłbym sprawdzić i to co rzuciło mi się bardzo mocno w oczy w tych zapowiedziach, to jest to, że jeden z tych komiksów ma 208 stron mhm. drugi z tych komiksów ma 224 strony mhm. a cena okładkowa 29,90 i to jest takie wow wow kurde i tutaj co prawda format z tego co widzę chyba będzie troszeczkę mniejszy niż taki standardowy amerykański. No ale tu wciąż są trzy dyszki. A na stronie wydawnictwa z tego co wypatrzyłeś nawet jeszcze troszeczkę taniej, prawda? Już 25 mówię? mówiłeś. Prawdziwe przyjaciółki 24,90. Więc, mm, więc, więc wow. I Pytanie nawet zwiastą wideo. no. Tak, proszę. tak, tak jest. I właśnie tak się zacząłem zastanawiać, mówię, czy to jest już jakaś granica tej dolnej ceny, czy to... Bo nie no, nie umiem sobie przypomnieć jakiegoś komiksu zbliżonego do 200 stron, którego szłoby kupić w takiej cenie, okładkowej w sensie. Mhm. Bo nawet te grubsze rzeczy z Marvel Now, czy z DC odrodzenia, to i tak są cztery dychy, czasem pięć dych. No, kurczę bardzo zachęcająca cena. Ja tylko pytanie, czy to nie jest zbyt optymistyczne podejście do tematu, ale z drugiej strony wydawnictwo Jaguar jest już obecne na, na rynku od jakiegoś czasu, więc wydaje mi się, że wiedzą, co robią. Jakieś tam rozpoznanie rynku zrobili. Tak, tak, przynajmniej, się, jak wiesz, tak przynajmniej mi się wydaje. Na, jest to na pewno poszerzenie oferty wydawnictwa, które ma już coś za sobą i Prawdopodobnie wie, na co się decyduje. No komiksy są, są dla wszystkich, prawda? Są bardziej wyspecjalizowane, mniej wyspecjalizowane, ale cały czas ten rynek komiksowy tej takiej młodzieżowej półki, powiedziałbym, wcale nie jest tak, tak bardzo rozpowszechniony, moim zdaniem. I komiksy, które byłyby wydawane po prostu jak no książeczki, nie, nie dla kolekcjonerów, tylko po to, żeby, żeby je czytać, mhm. ale to jest bardzo, bardzo fajne posunięcie i może dzięki temu doczekamy się kiedyś Scotta Pilgrima, też na jakimś takim papierze toaletowym czy, czy czymś. Mhm. O, Scott Pilgrim no to jest wielka, można powiedzieć, dziura na, na naszym rynku komiksowym. Szkoda, szkoda, bo był zapowiadany, tylko nie do końca to wyszło. Ale tak jeszcze wracając do rzeczy z Jaguara. Prawdziwe przyjaciółki będzie, o, to jest komiks opowiadający o dwóch przyjaciółkach z dzieciństwa, które w pewnym momencie do tego duetu dołącza trzecia osoba i grupa w pewnym momencie, no grupa zaczyna się trochę trząść w posadach, więc generalnie wydaje się tutaj z opisu jakiś ze zwiastunu, że mamy tutaj taką swoistą tindramę, coś, coś w ten deseń. Bardzo mi się podoba, zwróciłem uwagę, ta lista nagród, które komiks dostał, bo mamy tutaj Parents Magazine, Best Graphic Novel, School Library Journal, Best Book of 2017 i parę innych jeszcze wyróżnionych. Mm -hmm. Więc może jednak jest to coś, coś fajnego, tylko po prostu no, tak z opisu nie jest. Nie jest to rzecz, która by mnie jakoś przekonywała. Z drugiej strony Giants Days od... Non stop, no stop, non -stop no, no, no. komiksu, przecież ja uwielbiam, uwielbiam y -hmm. tą serię, kocham ją, po prostu jeszcze dzisiaj będzie o tym wspominane, więc może i to też, też, jest, też będzie fajne, natomiast uwaga giganty, tą pierwszy, strzeżcie się olbrzymy, opowiada o małej Claudette, której marzeniem jest pokonanie giganta. I tak bardzo chce to zrobić, że bez zgody rodziców wyrusza w supertajną misję znalezienia tegoż Olbrzyma razem z przyjaciółką Marii, która aspiruje do tego, by być księżniczką, oraz jej bratem Gastonem, który jest cukiernikiem. Więc taka nietypowa ekipa wyrusza w misję i wygląda to, no, rysunkowo wygląda to spoko. Przynajmniej z okładki ze zwiastunu, który też został udostępniony. Wydawca oryginalny to jest wydawnictwo First Second, zarówno w pierwszym i w drugim przypadku, więc może na początek poszli w wydawnictwo, a zobaczymy jak, jak jeśli dobrze się przyjmie, to może Jaguar pójdzie jakoś szerzej. Mhm. Natomiast jest jeszcze... Patrząc tak, na, tak, tak, tak. na taki dobór tytułów, to mam nadzieję, że od Jaguara moglibyśmy otrzymać kiedyś właśnie T-Dragon Society. A. Um... Ta, tak trochę forsuje mm -hmm. to T-Dragon oczywiście, e, na, natomiast y, wydaje mi się, że jeśli to zostanie utrzymane w takim klimacie, to prędzej czy później mogłoby się tam znaleźć. Natomiast chciałeś przejść do drugiego tak, wydawnictwa tak. otwierającego się na komiksy, jakim są Marginesy. Marginesy, dokładnie. I tutaj trzeba wspomnieć o tym, że wydawnictwo Marginesy będzie miało ten tu taki powiedzmy imprint, oddział Linia, komi o, no, po, po... linię komiksową, mhm. który, za którą tutaj e, przy której pomagać będzie Szymon Holzman z wydawnictwa Kultury Gnie, Kultura Gniewu, więc tutaj można już śmiało powiedzieć, że jest osoba odpowiedzialna, na, odpowiednia na odpowiednim stanowisku. I też zapowiedziano cztery tytuły, z których dla mnie zdecydowanie najciekawszą jest zapowiedź Tetris, Ludzie i Gry, Boxa Brown. Mhm. Jest to historia jednej z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie. Opowieść o tym, dlaczego ludzie grają. Jest to komiks nominowany do Eisnera w kategorii najlepszy komiks oparty na faktach. Premiera zapowiedziana na 6 czerwca. To jest ta rzecz, która mnie zdecydowanie najmocniej kupiła. I znowu... Liczba... Na 6 czerwca, nie na 22 maja? Tak, jasne, oczywiście, drugi, 22 maja. Dobra. Natomiast 6 czerwca wypada 35. rocznica premiery Tetrisa. A, okej, okay, to stąd, stąd się ta data pomyliła. Tak jest, dziękuję, ale... dziękuję za y, poprawienie mnie, ale znowu liczba stron 248, oprawa twarda, cena okładkowa 39,90. Znaczy ogólnie, wiesz, patrząc na... Mm... Na to, co jest zapowiedziane przez wydawnictwo, e, marginesy, mhm. i e, to, że już w kwietniu dostaniemy dwa tytuły: Artemisia, e, czyli to, to jest komiks e, opowiadający o barokowej e, artystce Artemizji Gentileschi, która jako pierwsza kobieta została przyjęta do Florenckiej Akademii e, i jest już ciekawy patrząc na e, warstwę graficzną. To ona też wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawa, no ale jako artystce to no nie mogłoby być inaczej. Neurocomics, który ukaże się również 24 kwietnia. Kolejna rzecz bardzo interesująca dla mnie, ponieważ wydawnictwo nobrow brytyjskie, no ma fajne rzeczy. Z tych dostępnych w Polsce to byłaby Hilda. Hilda, tak. Która jest wspaniałym komiksem. Ale nie ukrywam, że 22 maja, kiedy wyjdzie Audubon na Skrzydłach Świata, który jest biografią Johna Audubona. Johna albo Jamesa. On się nazywał John James albo James John. Chyba John James. To jest. To był. Amerykański ornitolog, który narysował i skatalogował ptaki Ameryki. Północnej. Fajna rzecz według mnie i też po raz kolejny związana jakby z rysunkiem bezpośrednio, tak samo jak było w przypadku Artemizji, To na to, na, na to bardzo, bardzo czekam. Świetne wybrane tytuły, no niczego mm. innego po, po Szymonie Holzmanie bym się nie spodziewał. I bardzo fajnie, że kolejne naprawdę duże wydawnictwo otwiera się na komiksy. I oby to się udało powiedzmy, żeby. Czy, inaczej. I wszystko w twardej oprawie. Tak, chodzi, trzyma, trzymamy kciuki za to, żeby ma, zarówno marginesy, jakby, jak i Jaguar poszły w stronę bardziej non-stop komiksu, w sensie, żeby się to udało, aniżeli w stronę Amberu, który, Aha. który no. kiedy, kiedyś też był, znaczy to jest wydawnictwo dalej. Książkowe, które kiedyś poszło w komiksy i nie, bardzo im się nie udało. Czy też na chociażby z ostatnich przypadków. Alba. Kultras jeszcze kiedyś jakiś komiks wydawał, nie? Tak. Oni chyba w, nie było mroczną, mroczną, mroczną wieżę. wieżę. Tak, było, była swego czasu Mroczna wieża. Czy chociażby Pruszyński, który niedawno miał troszeczkę więcej komiksów w ofercie, a później to znowu okroił do kolejnych wznowień Tytusa. Bo pamiętasz Pruszyński, i Śmieci chociażby, śmieci czy, czy, czy, czy, czy Comanxi, e, tutaj w przypadku wydawnictwa Marginesy, czyli Ciebie bardziej Artemisia i e, Audubon? To znaczy wszystkie, wszystkie mnie interesują mhm. bardzo, natomiast Audubon i e, Neurocomics najbardziej. A, Neurocomics jednak, okej. Okay. No a ja z kolei zdecydowanie najmocniej się jaram tym Tetrisem. No i co, Trzymamy kciuki za nowe wydawnictwo. Jak najbardziej. A skoro przy nowych wydawnictwach jesteśmy, to też w miarę wciąż nowym wydawnictwem jest Kabum, które ostatnio pozapowiadało parę rzeczy i chyba na absolutnie wszystkie? Bez wyjątku wszystkie? Czy może wszystkie, wszystkie czekamy? Chyba wszystkie, wszystkie. Okej, okay, dobra, też myślę, że ta opcja jest najlepsza. Już zapowiedziane wcześniej Umbrella Academy, które... Ukaże się 25 maja, o tym już wiedzieliśmy. 23. 23 maja. Oj, przepraszam, ja to mam jakiś problem z czytaniem dzisiaj, ale. Tego samego dnia ukaże się również inny komiks. E, owszem, co to takiego. Aha, God God Country. God Country. tak, z wydawnictwa Image, i tutaj też już tam słyszałem, że no, <śmiech> negocjacje były ciężkie i trudne, ale się udało, co oznacza, że wydawnictwo Kabu ma już te mityczne materiały, do, na których może pracować, natomiast z tego, co z tego, co udało mi się dowiedzieć, będzie to, już napisałem o tym na blogu swoim swego czasu, że będzie to wydawni wydawnictwo podobne do jejku, jejku, niech nie, na co ja teraz patrzę, na, na podwodnego spowacza, formatowo przynajmniej, <śmiech> będzie twarda oprawa, będzie taki powiększony format amerykański, to jest rzecz, która jest, zamyka się w jednym tomie i jest to debiut Donego Catesa na naszym rynku. Donny Cates, który teraz jest taki dość rozpoznawalny dzięki swojej pracy dla Marvela. Głównie ci um, Thanos, Venom, co on tam jeszcze, co on tam jeszcze odwalał? Ten, ten kosmiczny zakątek teraz, teraz mm -hmm. on tam, nie wiem, Asgardians of the Galaxy to też jest on? Czy nie? nie on? Może. Być może. W każdym razie on tam teraz jest, ma, ma swoje 5 minut w Marvelu, a God Country to jest jedna z tych rzeczy, na których można powiedzieć się wypromował dość mocno. Jest to fajna rzecz. Na okładce widzimy mm, dość potężnie zbudowanego mężczyznę z dość potężnie zbudowanym mieczem i... E, co tu dużo mówić bez spoilerowania, w środku dzieje się naprawdę dużo fajnych, zakręconych rzeczy. Komiks opowiada o mm, mężczyźnie, który umierał na Alzheimer'a, mhm. natomiast wskutek pewnych wydarzeń musi on ratować świat. I to właśnie jego widzimy na tej okładce. Jest to fajna rzecz, bardzo dynamiczna, dość, dość szalona, dość mocno zakręcona, ale, ale bardzo fajna. No i przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że zamyka się w tych ośmiu zeszytach, na które składa się cały tom więc będzie to też taka rzecz dość obszerniejsza. Jeśli chodzi o ilość ilość stron. Tak jak już wspomniałem o okładka twarda chyba cena okładkowa 80 zł, albo 70 zł. teraz nie pamiętam no to dobra cena jak za twardą okładkę. Dokładnie tak i czekam czekam jak najbardziej. Fajne jest to że udało się coś wynegocjować z Imidżum, że, że wydawnictwo kabum się otwiera na kolejne jakieś tam rejony amerykańskiego rynku. Trochę zaczęło mnie to zastanawiać, jak to jest, że taka mała młoda oficyna wynegocjowała coś z imidżem, a Taurus dalej nie potrafi. Ale to jest materiał chyba na inną dyskusję. Przejdźmy do innych. Wiesz, ryby. to jest czasem tak jak z humorem urzędników. Czy mają mm. dobry humor i, i, i się uda wszystko pięknie, ładnie, gładko, czy nie mają dobrego humoru. No. Natomiast y Przechodząc może tak. do tego, od czego wydawnictwo zaczęło, czyli od wprowadzenia, od normalnego wprowadzenia warianta na, na nasz rynek, to pierwszym komiksem, kontynuacją będzie od Odrodzenie, tom drugi Polowanie, który ukaże się 26 kwietnia, czyli na Pyrkonie. Tak? Tak, tak, tak, na Pyrkonie. Właśnie się zastanawiałem, nie, bo prawdopodobnie na Pyrkonie mnie w tym roku nie będzie, więc musiałem się mhm. chwilę zastanowić, czy to jest ta, czy to jest ta data. Tak, to jest Pyrkon, jak najbardziej. I tutaj mamy Bloodshot Reborn, zeszyty 6 do 9, czyli, <śmiech> czyli już, już schodzimy do czterotomowych, do czterozeszytowych tomów, ale... No pierwszą, tą, ale pewnie będzie masa dodatków. to pierwszy był spoko tutaj chyba zmienił się rysownik z tego, co widzę. Baczgujz. Tak. Bacz czyli... Ale też jest fajne, bo to ja przeczytałem e, cyfrowo w zeszytach. Mhm. E, właściwie te dwie historie mia miałem przeczytane i było, było naprawdę, naprawdę fajnie. E, I cieszy mnie to, bo tak naprawdę pierwszy tom bloodshota dostaliśmy w, w listopadzie. Mhm. Czyli do kwietnia 5 miesięcy czekania na kolejny tom. Nie jest źle. Po God Country pojawi się to Umbrella Academy, które jest przy wspaniałym komiksem i, i, tak, i jest jeszcze będziemy o tym wspominać. Na pewno nie raz. Natomiast na Szlamie pojawią się dwa komiksy z Valianta. Exo, Exo manowar General. I tu znowu mamy kolejną część tego, co już dostaliśmy. Mhm. I jak kiedyś narzekałem na to, że amerykańskie komiksy te, trochę te, przesadzają z te, tym... Też te zmiana rysownika. Też sobie... zmiana rysownika. Mhm. Jak amerykańskie komiksy przesadzają z tym, że logo zajmuje większą część okładki, to Exo Manoir poszedł po prostu po bandzie, mhm. jeśli chodzi o to. I zajmuje chyba... Większość? zdecydowano no? E, no, no no, dużo, no, tak no, czy siak. Ja, jakąś połowę, można powiedzieć. Ale, co jest równie ważne dla mnie, e, w przypadku... Szlamfestu pojawi się Divinity, część pierwsza, a Divinity jest naprawdę fajnym, dziwnym, kosmicznym komiksem. Także fajnie, że te dodatkowe rzeczy z Valianta się będą pojawiać. Bo ja, bo ja teraz mam, znowu mam dziurę w mózgu. Divinity to jest to, co trójka to było Stalinvers, tak? Tak. O, oje, oj, oje, oj. To, to, to fajna rzecz. No, w, w, w, w, Cześć, towarzysz Blatshot. Tak, w przypadku Exo Manowara tutaj powiem yy, dodatkowo, że ten drugi tom rysuje Doug Br Br Brightweight, mhm. którego powinniśmy kojarzyć albo przynajmniej coś tam powinno świtać. To jest facet, który Narysował wiele przygód Ghost Ridera i on tam dość, dość mocno, ze swego czasu w imidzu, dość mocno, nie w imidzu, w Marvelu, dość mocno, mm -hmm. do, dość mocno działał. Jest to taki rysownik, bardzo fajny, on chyba też przy pani szerze coś tam robił. No, w każdym razie jest to rysownik z lat 80., -tych, 90., -tych, który wtedy zachwycał, a dziś dalej potrafi, dzisiaj, dzisiaj dalej ma fajną parę w łapach. Natomiast Divinity, tutaj też muszę zwrócić uwagę na rysownika, ponieważ Trevor, o, i znowu nazwisko trudne, Hershine, on chyba nie był obecny na polskim rynku, przynajmniej nie kojarzę, żeby gdzieś, gdzieś jego, jego prace się pojawiły. Natomiast le, dla mnie jest to rysownik, którego poznałem przy okazji pierwszego podejścia do Wildstormu, czyli o, lata, lata temu. Była... X-Men Deadly Genesis. On tam coś rysował? Według internetu tak. Okej. Okay. No a teraz, teraz komiks, którego, który chciałbym w miarę szybko wyprzeć z pamięci, więc... E... Nawet wszystko okay. rysował. Całość? No to fajnie. Czyli... Rysunkowo on nie był zły. On był tragiczny jeśli chodzi o scenariusz. Okej. Okay. Dla mnie ten rysownik to był gość, który narysował taką miniserię, ona się nazywała Killapalooza. I, mhm. I to było o zespole hardrockowym, który po, po godzinach się zajmował mm, wykonywaniem morderstw na, na zlecenie, i to było bardzo fajne. Mm, bardzo fajny komiks, który oczywiście, jak to pod koniec życia pierwszego Wildstormu przeszedł bez żadnego echa, ale, ale wypromował rysownika na tyle, by przeskoczył właśnie czy to do Marvela, czy to, czy to też do Walianta. Tam wiem, że on w Waliansie chyba dość dużo rzeczy robi. Tak pojedyncze jakieś zeszyty, ale no The Winity samo w sobie jest bardzo ciekawym komiksem i mówię, że na ten trzeci tom czekam już, a co dopiero. Wiedziałeś, że nawet dla Wildstormu coś rysował? No powiedziałem przed chwilą Killapalooze, między innymi. I After the Fall. After the Częściowo, bo tam tych rysowników to były miliardy, więc... No to jest rzecz, którą nie kojarzę, akurat szczególnie mocno, ale, ale wierzę, że tak jest, bo sobie sprawdziłeś w internecie logicznym. No, tak. Więc ne... internet na pewno ma rację. Tak, ja się na Divinity bardzo mocno napaliłem, już czekam, trzymam kciuki za to, żeby sprzedało się dobrze, bo bo jest to fajna rzecz, no jak najbardziej. No A i... później Brytania. <grym> no jakby się dało. No to też, też, jest, też jest bardzo fajną rzeczą, chociaż no, w tym wariancie jest dużo fajnych rzeczy, myślę, że... No ale Wy... trzeba powoli. To też dobrze, że nie jest, wiesz, jakiś super plan, w... W... żebym nie użył brzydkiego słowa, wyrzucenia na rynek nie wiadomo jakiej ilości komiksów i, i liczyć, że wszyscy kupią na raz, tylko takie no, cedzenie to jest przesadzone słowo, ale... Po kolei wydawanie komiks, komiks, komiks, mhm. tak żeby ludzie mogli sobie pozwolić na ich zakup, a komiksy są no, w zróżnicowanych cenach, prawda? Podwodny spawacz, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest trochę droższy niż na przykład Exo Manowar. Odrobinkę. No, ale no. wiesz, Dracula wyszedł. I fajnie. Klaus mhm. wyszedł na święta, w ogóle super sprawa. E, także no, same plusy. Zł Temu, złote karteczki. Złote karteczki. Temu wydawcy zawsze e, będziemy kibicować. Mhm. Kredyt zaufania też jest, o, też jest ogromny. Natomiast e, ja bardzo chciałem przeprosić, że się zagapiłem i o tym nie wspomniałem wcześniej, ale na pewno będziemy musieli o tym informować przy e, kolejnych preorderach, mianowicie wydawnictwo Mandioka, które kocham całym serduszkiem, Aha. 28 marca wypuszcza Labirynt. I Labirynt się zapowiada na naprawdę bardzo, bardzo interesujący komiks. Postaramy się go oczywiście zrecenzować w naszym podcaście. I kolejna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę przy Mandioce, to jest to, że warto u nich składać preordery. Dlatego, że osoby, które zamówiły sobie preorder labiryntu dostawały gratis od samego twórcy. I w przypadku je były to na przykład zakładki z rysunkiem od twórcy. Dlatego no ja się zobowiązuję, że będziemy szybciej dawać informacje o tym, że Mandioka ma jakiś preorder, bo w sumie całkowicie to przegapiliśmy, a wydają naprawdę, naprawdę świetne komiksy, a na labirynt możecie zwrócić uwagę, cena okładkowa to jest 109 zł, na stronie wydawnictwa obecnie kosztuje 81,75 groszy. No to obliczałem sobie rabacik na szybko, czyli jest, jest, jest fajny. Ja ze swojej strony powiem tylko tyle, że jak oglądałem właśnie te dodatkowe rzeczy, które były dorzucane do preordera, no naprawdę bardzo fajny fajny, ciekawy taki dodatek, bo tutaj trzeba powiedzieć, że osoba, która prowadzi wydawnictwo Mandioka, no jedna, jedna z osób, ona tam bardzo mocno działa na tym rynku południowoamerykańskim, nie na zasadzie takiej, że nie wiem, gdzieś tam w internecie się znajdzie jakaś, jakaś zapowiedź fajna i trzeba się jej przyjrzeć czy coś ten decenie, tylko tam są wycieczki regularne, kawki herbatki z twórcami, pogadanki i w ogóle zdjęcia na Instagramie czy Facebooku więc no jak, jak negocjować to tak mhm. więc, więc faktycznie, trzymamy kciuki. I jeszcze jedna zapowiedź tutaj e, mi mignęła. E, 22 kwiecień pojawi się komiks z Mikołajkiem. On nie jest jakiś szczególnie mocno obszerny, bo z tego co tam wyczytaliśmy 64 strony ten, ten komiks będzie mieć raptem tak. od wydawnictwa Znak. Mhm. No ale jest to taka ciekawa rzecz, ponieważ zbiera to plansze, które były publikowane w latach 1955-1956 w belgijskim magazynie Lemostik i dopiero po tym, po tym jak ten komiks autorstwa Sempre i Goślinnego się ukazywał. On się ukazywał króciutko, jak, jak, jak było słychać przed chwilą. Dopiero potem się um, zaczęły ukazywać te ilustrowane opowiadania, które myślę, że kojarzą naprawdę, kojarzy naprawdę dużo osób. Więc jest to taka Myślę, fajna... że większość osób, która jest z podobnych roczników jak my, miała mhm. styczność z Mikołajkiem mimo wszystko. Więc, więc jest to fajna rzecz, taka uzupełniająca no i też mhm. fajnie, że, że jest, jest komiks wydany a nie, a nie pominięty, ponieważ no, jak dotąd, no, chyba wydawnictwo Znak nie, nie jest jakąś oficyną, która by się kojarzyła z jakimś oficyną. komiksem. Wydawnictwem, które by się kojarzyło z jakimś komiksem przynajmniej. Chyba nie. Nie kojarzę. Natomiast to będzie wydane w takim imprincie, brakuje mi polskich słów, Znak Emoticon, który zajmuje się publikacją książek dla dzieci i młodzieży. Cena okładkowa 44,90 Co, może być dość odebrana, jaka dość duża, jeśli chodzi o rzeczy liczące zaledwie 64 strony, ale tutaj jak widzę format jest taki dość, dość spory. Oprawa twarda, papier offsetowy. No, myślę, że fanów Mikołajka nie trzeba mocno przekonywać, natomiast inni niech wiedzą, że coś takiego istnieje, może się zastanowią, może też sięgną. I z takich newsów komiksowych, na dziś to by było wszystko. Przechodzimy do komiksików. Już Przechodzimy do samych, komiksików. Samych w sobie. I od czego byśmy zaczęli? Okay. Zaczniemy od tego, co nas czeka. Ponieważ w oh, przyszłym yeah. tygodniu będzie Krakowski Festiwal Komiksu i na Krakowskim Festiwalu Komiksu powiemy sobie teraz o dwóch komiksach. Dużo używam słowa komiks. Um. <głos> powiemy sobie o dwóch komiksach, które będą miały premiera na tym właśnie festiwalu i zaczniemy od mm, debiutanckiego komiksu, albo właściwie od komiksu, którym wydawnictwo 23 debiutuje. I jest to Brom. Tak jest. Przeczytany. Autorką jest Unka Odia. Mhm. Mam nadzieję, że nie pomyliłem wymowy. Przeczytane. Przeczytane wczoraj. Dokładnie. Dostaliśmy um, przedpremierowy egzemplarz recenzencki i obo, obaj przeczytaliśmy mhm. i było bardzo fajnie. Tak, może, może powiemy e, przeczyta jakiś fragment opisu tego komiksu, ponieważ jako, że jest to rzecz przedpremierowa, prawda, mhm. no to nie będziemy tutaj rzucali jakimiś spoilerami dotyczącymi fa szczegółów fabuły, po prostu będziemy się starali no nie, nie zdradzić za dużo, a jednocześnie powiedzieć jak bardzo nam się podobało, ponieważ ewidentnie nam się podobało. Przeczytam, mhm. więc... Z Prespaku. Debiutancki album Unki Odi jest komiksem o istotach, które żyją tuż obok nas. Określa się jej jako nadnaturalne, nadprzyrodzone, magiczne. Większość ludzi uważa, że takie stworzenia w ogóle nie istnieją. Co najwyżej w mitach lub legendach. Brom wie, że one są prawdziwe. Potrafi je dostrzec, słyszy co mówią i musi sobie jakoś z tym radzić. Nie jest sam. Jego matka jest przecież wiedźmą, a kuzynce. Trochę zbyt łatwo przychodzi odbieranie życia. To właśnie ich historia, ich życie, ich problemy, nie tylko te nadnaturalne. Dokładnie tak, 192 strony z tego co pamiętam ten komiks ma, więc jak na debiut mamy tutaj już solidną księgę. Mm. Znaczy no, autorka jakby o scenę komiksową w żadnym wypadku no, nie jest, nie jest debiutantką, tak? jest związana z warchlakami, ze swoimi pracami. Wszyscy myślę, że znają jej pasek komiksowy, nie wiedząc, że to jej pasek komiksowy, bo z nią cudowny wywiad w bicepsie. Mm -hmm. Numer 9 o znakomity strzał, Milordzie. Um, ale to pierwszy taki Miał taki, taki debiut ja w Ja Tylko ten, tylko tak, tak, tak? pro, prostuje możliwe nie do mówienia. Dobrze, jak najbardziej. No i ten. i komiks jest czarno-biały nie wiem, w sumie nie, nie mam zielonego pojęcia, czy on się ukaże w twardej oprawie, czy nie ale to, to, to się... Okładka sam... miękka ze skrzydełkami. No to super, to, to, to fajnie to mniej miejsca na półeczce zajmie. Chcesz format poznać nawet? Nie, to, to już tam, wiesz jak mi podasz te milimetry, to mi to i tak nic nie powie e, natomiast jeśli chodzi o sam Ale kom... cenę mogę ci podać? No, dawaj, dawaj. 49,99 O kurde Okładkowa, czyli mm -hmm. jeszcze jakieś robaciki tu, tu, czy tu, tu, tu i ówdzie się no, trafią? Na festiwalu pewnie będzie trochę tanie. No, Skurczę, jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Ale tak czy siak jest to nowe wydawnictwo, a nowych wydawców, którym, którym się chce. Właściwie ka każdego, komu się chce, kto się temu poświęca i robi dobrą robotę, należy wspierać. I... A... Teraz, żeby nie wyszło, się uważam, że myślisz inaczej, bo, mhm. bo, bo wiem przecież, że mamy takie same zdanie o tym, ale to jest trochę tak jak, mm, jak iść na koncert znajomych i nie kupić biletu, że, żeby ich wesprzeć. No, słabo. No, to, to jest właśnie słaba opcja, dlatego y, no, trzeba wspierać swoich mhm. y, i warto to robić. Tak, ja tutaj może tak dopowiem, bo nie, cały czas, wiesz, jakoś tak mi... Krążymy w Jakoś tak ta łyżka dziegciu gdzieś tam... Na m, Dokładnie mi tam, wiesz, krąży we wspomnieniach, bo swego czasu o pewnym wydawnictwie na F też tak mówiliśmy, nie? Że w sumie fajne, spoko, wspierajcie i w ogóle trzymamy kciuki, ale teraz właśnie... Mm, po, po, po tym czasie no no, myślę, że mogę odbić ten argument m nie, tylko daj mi powiedzieć do końca zanim <grym> będziesz odbił, mówię, że po tym czasie teraz zdecydowanie mocniej przyglądamy się tym nowym inicjatywom, prawda? Ale teraz już wiemy nawet... Jak, jak tam było żółwie, wie... o żółwie, o jaranko, o Boże. Hmm, dokładnie, a teraz, a teraz jest często tak, że pojawi się jakiś nowy wydawca, czy to właśnie Wydawnictwo 23, czy Kabum wspomniany wcześniej, to tak trzeba, robimy taki mały research, kto w zasadzie za tym stoi, czy to, to jest osoba godna zaufania, gdzie są kartuzy w ogóle. No i ten, i w przypadku Broma, no jak, jak przeczytałem, że za Wydawnictwo 23 odpowiada Jerzy, Jerzy Łanuszewski, czyli osoba, która trzyma e, rękę na pulsie, jeśli chodzi o warchlaki, no to mówię, to, pch, pch, to, z, głowy. z głowy, to trze trzeba po prostu się tym mocno zainteresować. No i przejdźmy wreszcie do tego komiksu, o którym nie możemy powiedzieć za dużo, oprócz tego, że jest naprawdę bardzo fajny. Nie, nie możemy powiedzieć za dużo tylko nie, nie dlatego, że coś nas jakby y, trzyma w ryzach i zabrania czegoś powiedzieć, mhm. y, tylko za łatwo jest zaspoilerować fajne rzeczy, które, które tutaj są. Albo korzystając z argumentów nie, op nie zostaliśmy opłaceni wystarczająco dobrze. <głos> e, jakie masz skojarzenia z tym komiksem? Bo komiks jest z dziwnej Polski. Już wiemy, że pojawią się tam stworzenia ogólnie uznane za nieistniejące. Mhm. No, no Po opisie miałem takie skojarzenia z Wydziałem 7. Ale poszli, poszliśmy jednak w zupełnie innym kierunku. Dla, dla mnie trochę to jest taki pomost pomiędzy um, panem samochodzikiem a ciężkim okultyzmem. Co, co, coś jakby jakby pan samochodzik miał być w BBPO. Je, jeśli już tak naciągamy, wiesz, mhm. oczywiście jakieś, jakieś tak, się zastanawiam, tak się zastanawiałem, czy właśnie no, gdzieś tam padnie jakiś około helbojowy tytuł. <laughs> Wczoraj był Dzień ja to to, to mm -hmm. musiał. Natomiast bardzo mi, oprócz warstwy graficznej, która jest bardzo, bardzo fajna i e, o, bardzo to, mi się to, podobają... To, to, może, to może ja tak to powiem, ja się spodziewałem, powiedzmy, Miksu, Wydziału Siódmego okay. z dramu. Aha. I w sumie nawet dostałem coś takiego. Mniej formalny Wydział Siódmy, bo mamy taką ekipę głównych bohaterów, którzy też tam walczą z nad naturalnymi zagrożeniami, ale to są jednak dzieci i matka wiedźma, prawda? I... I oni też przeżywają swoje szkolne problemy, jakieś pierwsze miłostki, tego typu rzeczy. No a tam, że przy okazji... Tam, próby kapeli, które... Ta, te... Dokładnie, że tam przy okazji z jakimiś strzygami, innymi upiorami walczą. To, tam. to jest normalka, codzienność można wręcz powiedzieć. I tutaj też wracając do tej warstwy graficznej, która mm -hmm. mi się bardzo podoba, te momenty, w których jakby poznajemy stwora, z którym mamy do czynienia i e, mamy... To często jakieś rozkładówki były, prawda? Takie strony z almanachu, mhm. pokazujące szkice, rysunki tego stworzenia, to super, super wygląda. I ta różnica, że mamy jeden styl charakterystyczny, który się, który się utrzymuje, ale te pokazane, właśnie jakby strony z opisem tych fantastycznych zwierząt czy tam demonów, upiorów, są zupełnie, zupełnie inne graficznie. I to bardzo, bardzo fajnie uzupełnia jakby odkrywamy coś nowego. Dzięki temu takie miałem odczucie. No bawiłem się świetnie przy tym komiksie. Te 192 strony to tak, tak pochłonąłem. Praktycznie mhm. następna, następna, następna, następna przewijanie było ostre, można powiedzieć. Ja, ja muszę powiedzieć, że mi się z kolei bardzo mocno podobało to, z jaką lekkością i łatwością udało mi się polubić prawie wszystkich bohaterów w tym, w tym komiksie. Nawet tego kolegę od głównego bohatera, który... No, z nim też jest związana pewna historia, więc tutaj nie będę może tego wspominał, ale powiedzmy, że jest taki trochę dwubiegunowy. I, i ten I bardzo mi się właśnie spodobało to, jak jak łatwo udało się przedstawić każdą postać, na tyle, żeby wiedzieć mniej więcej, co o niej, co o niej można powie... <śmiech> powiedzieć. No, jakieś, jakieś cechy charakterystyczne bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajnie zostały przedstawione. I każda z tych postaci jest na tyle fajna, ciekawa i dobrze prowadzona, że, że trzyma się im kciuki. Ta matka głównego bohatera i jej dialogi, czy to z Bromem, czy to właśnie z... z jak ona się nazywała, ta, ta, ta dziewczyna? z jedną z głównych boaterek mo, tych, tych, y, te, tego komiksu. No, bardzo fajne, humorystyczne wstawki. Y, no, no, jest, jest dużo rzeczy, za, za, za które Broma można jak najbardziej polubić. Y, jedyna rzecz, do której ewentualnie bym się przyczepił, to już powiedziałem ci przed, przed nagraniem, nie, nie dostałem piąchy w mordę, więc jest dobrze. Y, powiedziałem, że byłoby może troszeczkę lepiej, gdyby ten komiks został podzielony na dwie części. Ponieważ mm -hmm. gdzieś tak w okolicach tej 80-90 strony jest taka dość mocna krecha po, takim po drugim rozdziale i dość mocno zmienia się klimat, bo pierwsze dwie opowieści mamy takie mocno folklorystyczne, tam takie klimaty bardziej wiejsko-leśne niż, niż miejskie, a później właśnie przenosimy się do dużego miasta, gdzie jest ta szkoła, są przyjaciele, jest zespół, są pierwsze miłostki. To jest taki rozstrzał trochę między, między tą pierwszą a drugą połową, ale to jest tak naprawdę tylko takie moje... Małe przemyślenie, nie, nie że to uważam za jakąś ogromną wadę, po prostu tak mi, rzuciło mi się to w oczy dość mocno. Mhm. No a tak, oprócz tego to absolutnie jestem bardzo zadowolony z lektury, no i cieszę się, że już za niedługo wpadnie drukowana, drukowana wersja mi w łapy, mhm. bo, zdecydowanie, bo zdecydowanie chcę ją mieć. Tak, no, no komiks jest bardzo fajny i jako otwarcie wydawnictwa startującego. Um, z czymś nowym, prawda? bez mhm. żadnej licencji, tylko wydającym świeży pomysł. To jest to super początek dla całego wydawnictwa i na pewno będę z przyjemnością obserwował, co jeszcze zostanie nam zaserwowane w ramach wydawnictwa 23. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że liczymy na to, iż tych komiksów będzie dużo, a żeby było ich dużo, to też musi się zdarzyć dobra sprzedaż. I w przypadku Broma, no, zdecydowanie liczymy na to, że dopiszecie, kupicie, przeczytacie i będziecie chcieli więcej, bo innej opcji po prostu ja tutaj nie przewiduję w tym momencie. Wydawnictwo 23 fajnie zadebiutowało. My już wiemy o tym, wy się przekonacie, mamy nadzieję, na krakowskim Festiwalu Komiksu lub też tuż po, gdy trafi też ten, ten komiks do sprzedaży e internetowej. My ze swojej strony... W sklepie Gildii jest już dostępna przed sprzedaż i mm -hmm. kosztuje 37,40. Zdecydowanie jest to dużo lepsza opcja niż kolejne tomy DC Odrodzenia, czy tam innych rzeczy, które są podobne cenowo. Polecamy i czekamy na więcej, zarówno od wydawnictwa, jak i od autorki. Dokładnie. A co tam jeszcze się pojawi w krakowskim? Oprócz tego, festiwalu pojawi się w tempie błyskawicy, tak naprawdę? Tak. Wciąż nie mam jedynki, a to już dwójka. <głos> Ogólnie problem byłby trochę z jedynką, albo albowiem się skończyła. No właśnie. Natomiast Doom Pipe, o którym wspominamy, czyli wspólna inicjatywa Henryka, czyli Bartka Glazy i Tomasza Kaczkowskiego, doczeka się drugiego numeru, również premiera w Krakowie, oraz wznowienia pierwszego numeru. Także będziecie mogli sobie kupić bardzo piękny komplecik obu komiksów, właśnie na, na festiwalu w Krakowie. E, otrzymaliśmy też już e, elektroniczną wersję recenzencką, e, żeby móc coś powiedzieć przed premierą e, na festiwalową tego komiksu. Chyba jeszcze nam się nie zdarzyło, nie? mieć przed premierą nie, no, o, opinię, a co, do, a co dopiero dwie. Od Łukasza Kowalczuka. A, dobra, odhaczone mm -hmm. powiedziane w odcinku. A, widzisz, e... po, widzisz? Wiedziałem, wiedziałem. Czasem, czasem się zdarzało. Mm -hmm. na, na, natomiast. Ale dwóch na raz? A no? dwóch naraz to chyba. Ach, chyba jeszcze nie. E, tak czy siak, Doompipe e, udowadnia po raz kolejny, że, że jest czymś niesamowitym. Tak dobrze mi się czytało. E, znowu mamy dwie historie. E, w przypadku Doompipe'a. I no, musiałbym powtórzyć dokładnie to, co mówiłem przy pierwszym. Z wyjątkiem tego, że przy pierwszym mówią, że to jest nowość, a tutaj musiałbym powiedzieć, że to jest naprawdę, naprawdę świetna e, kontynuacja. E, przepiękne rysunki. E, obie historie są zilustrowane przez e, Henryka e, w jego bardzo, bardzo charakterystycznym stylu. E, pierwsza historia opowiada o Golemie z takim ciekawym twistem. Powiedzmy, i dzieje się w Gdańsku. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Nie, w Gdańsku się dzieje. Bardzo fajny klimat, też taki właśnie trochę okultystyczno, dziwno, mroczno uliczny, bym, bym powiedział. Na pewno jest taki gatunek gdzieś. Pewnie muzyki elektronicznej, ponieważ możesz sobie wymyślić dowolną nazwę i będzie to gatunkiem muzyki elektronicznej. Ale ta historia jest bardzo, bardzo fajna, a później dostajemy w kontraście historię o superkomputerze, Już taką powiedzmy bardziej science fiction, ale dalej w, pewnym, w pewien sposób abstrakcyjną i zdecydowanie mniej mroczną jeśli chodzi o stylistykę rysunków tam. Um, świetnie się bawiłem i Doompipe, numer pierwszy chyba z, z tego co pamiętam, zszedł na pniu w czasie comic w Rumi. I no, w Krakowie pewnie będę musiał się pośpieszyć, żeby mi na pniu nie zeszły oba numery. Tak, no. tak naprawdę no, całej, całej tej serii. Ja serdecznie polecam i po raz kolejny wymysły o kryzysie są tylko wymysłami o kryzysie, bo w przeciągu ostatnich... Kilku miesięcy tak naprawdę. Nowe wydawnictwa zaczęły się rozwijać. Pojawił się Doom Pipe, pojawiło się wydawnictwo 23. Cały czas wychodzą świetne pozycje, więc no, jedyne co, co zostaje, to żeby czytelnicy byli e, równie świetni. Ja bawiłem się e, wspaniale przy tym komiksie. To chyba jeszcze nie miałeś okazji go. Nie dwójki niestety nie. E, jeszcze nie miałeś okazji go przeczytać. E, no Oszukujmy się, zapomniałem. Więc automatycznie zapominając, pozbawiłeś się okazji do przeczytania go. tą tyle. I tak czy siak. Albo poczekasz na papier, to to ogarnę w Krakowie. Mm -hmm. I... No i. Zastanawiam się, czy chciałbym widzieć jeszcze więcej takich inicjatyw, bo mi się po prostu skończą pieniądze na te inne inicjatywy. Jeśli kolejne komiksy będą równie, równie dobre. Zastanawiam się w ogóle, czy Doom Pipe będzie wychodził co tydzień niedługo, bo to do, do, do tego zmierza. Ale jakby wychodził z taką częstotliwością jak teraz, to wydaje mi się, że... No pewnie tylko może mi się wydawać, ale to byłaby wspaniała seria zeszytowa. Mhm. Żebym mógł po prostu kupić sobie raz w miesiącu, powiedzmy taki kolejny zeszyt Doom i przeczytać go i być zadowolonym, że go przeczytałem, bo komiksy są na naprawdę cudownym poziomie. Oby Polecam. Da, oby dalej tak było. To co, lecimy dalej. Lecimy Przechodzimy dalej. do wydawnictwa Team of Comics, które dzisiaj jest prezentowane po dwukroś. Najpierw o jednym komiksie powiemy wspólnie, później troszeczkę za momencik. Zresztą Andrzej przejdzie do hipopantologii, ale najpierw dead Sea. Co to za spoiler No, no, no. No i tak myślę, że opis jest przeczytany już dawno. Zacznijmy od Dead Save, który przeczytaliśmy obaj, autorstwa Runer, Ryberga i kolejny raz nie możemy powiedzieć chyba nic złego o, tym komik o, o komiksie ogólnie. Ja już powiedziałem dwa tygodnie temu, zdaje się, że trzeba zrobić odcinek, w którym będziemy zrzędzić i narzekać. Nie wiem dokładnie, co, ta, co by się tam wrzuciło w tym momencie, ale no... Coś by się na pewno... Wrócił. Możemy zrobić recenzję Solomona Grandiego, o którym wspominaliśmy tak, nie raz. Tak, o, każ o każdym zeszycie jest osobno. <głos> Wtedy wys wyszedłby taki półtora godzinny rant po prostu. Ale ten, ale Dead Safe. Dead Safe kupiło mnie opisem. Bardzo mocno chciałem przeczytać ten komiks, który opowiada o dwóch przyjaciołach, których łączy pasja do... Fliperów, Flipperów. fliperów, tak. tak. Nie, nie chciałem się pomylić po raz kolejny. I mm, dostałem historię, która... Dostaliśmy historię w końcu obaj oba, oba każdy, kto przeczyta ją dostanie. Tak, więc. Tak, dostaliśmy historię, w której ta miłość do flipperów jest naprawdę fajnie, fajnie rozrysowana. Poczułem się znowu jak ten kilkunastoletni szczyl, który właśnie też biegał na koloniach. Głównie się tam biegało i te dwuzłotówki się traciło zarówno na fliperach takich. Mm, Klasycznych teraz... fliperach albo na, na zwykłych grach na automatach. Dokładnie. Nie? Przewaliłem całe kieszonkowe na Crazy Taxi kiedyś. Och, ja, ja na, na wiele różnych gier przewalałem pieniądze. No ale, ale flipery jednak kurczę jakoś zawsze mi się podobały bardziej. Pamiętam. Bo są wa... takie bardzo analogowe. Pamiętam jak mi się właśnie takie rzeczy, które też tutaj w tym komiksie było widać, jak tam, wiesz, kuleczka gdzieś tam źle leciała, no puf, ten stół i ach, nie zawsze to no się... Ty nie oszuście. Nie zawsze to się udawało, ale tutaj muszę powiedzieć, że w, w tymże komiksie też mamy parę takich scen, gdzie widać takie zachowania, więc nie jestem jedynym oszustem na tym świecie. No, a ale, kiedy ostatnio grałeś na Flipperze? Na takim z, u, z kuleczkami? Oj, lata, lata temu. Lata Musimy miał... się kiedyś wybrać za grę. A gdzie? W Bytomiu jest największy klub w Polsce. Jezus Maria. Za granicą, za miedzą wręcz. Za, znaczy za granicą y, mojego miasta. To, ja o tym nie wiem. To jest skandal, że ja o tym nie wiem. Nawet Mistrzostwa Polski organizują. Ja chyba wyjdę w tym momencie. Tam... I pojadę tam. Tak, dokładnie. Ty tam kontynuuj, a ja... No, nie no... Y, y, y... Jest to miejsce, które trzeba odwiedzić w takim razie, a Dead Safe jest komiksem, który warto byłoby przeczytać. Okazuje się, że dostajemy nie tylko historię o miłości do flipperów, ale także o trudnej przyjaźni, o dorastaniu, o braku perspektyw też można powiedzieć. Nie chcę tutaj znowu jakoś szczególnie dużo mówić, ale jest to historia, która mnie poruszyła. Mm -hmm. Im, da, Im dalej w las powiedzmy sz, sz, szła ta historia im mocniej zbliżaliśmy się do końca tym bardziej się wkręcałem w to, w to co tutaj autor pokazał i no powiem szczerze, że ta końcówka mnie poruszyła no na pewno mogę powiedzieć skrótowo rozwali, rozwaliła mnie lektura tego komiksu na tyle, że odłożyłem ten, ten komiks na, na półeczkę i było takie ło. Wow. i, to, to, I to, jest to jest jeden z... No, no, no. To jest jak, że tak to tak powiem, że gdy kończę komiks i właśnie jest takie wow, wow, że, że muszę sobie odło odłożyć ten komiks, tak chwilę pomyśleć i, Ogarnąć, stwierdzić, co i, i, i stwierdzić, że w sumie nie chcę już dzisiaj nic więcej czytać, bo po prostu wszystko będzie gorsze od tego no to to jest już naprawdę bardzo, bardzo fajne bardzo duża rekomendacja tego, tego komiksu Ja Def sobie przeczytałem przed snem, a później nie mogłem spać, dlatego że Um, pomimo tego, że postacie są antropomorficzne no, to jest, zawsze, to, spoko. To, to, to jest mhm. zawsze spoko, ale chodzi o to, że pomimo e, zezwierzęcenia postaci to komiks potrafi ukłuć, jeśli znajdziemy te wspólne cechy, które mamy z tymi postaciami. I to bycie w takiej nicości i utknięcie w pewnym miejscu swojego życia i właściwie trzymanie się kurczowo tego, co znasz, zamiast spróbować czegoś nowego, no, no jest czymś, co, co przeżyłem. Na pewno tego z obecnej perspektywy żałuję. Ale no nikt się nie czuje dobrze, jak ktoś ci wytyka twoje wady, prawda? I jak w pewnym momencie, do, przy niektórych momentach jest, kurde, to trochę jak u mnie i później czytasz i wi widzisz siebie w tym bohaterze, no to czy boli? Tak piecze <śmiech> nieprzyjemnie. Nie, nie I ten komiks robi to no, w perfekcyjny sposób. Rysunkowo jest przepięknie zrobiony i ma bardzo bardzo piękny morał, który się tu pojawia, mimo że ten morał jest tak naprawdę słodko-gorzki, można powiedzieć. Naprawdę y, bardzo duże wrażenie zrobił na mnie ten komiks i to, że całym spoiwem y, wszystkiego y, jest y, są te flipery. Mhm. I jakby y, rozrywka, która jakby jest ucieczką y, bohaterów od tego, że trzeba, że trzeba się ogarnąć. No to trochę kuje po oczach, ale daje bardzo, bardzo dużo do myślenia. Trochę miałem odczucie, jakby to były starsze postaci z Kinderlandu, Mawila. Mhm. Ten podobny poziom, jeśli chodzi o, o zżycie się z tymi bohaterami, a Kinderland bardzo, bardzo mi się podobał. Także Death Save podobał mi się po okładce. Podobał mi się po opisie, nie do końca wiedziałem czego się spodziewać. Um, otrzymałem zdecydowanie większy ładunek emocjonalny, niż, niż spodziewałem się, że ten komiks będzie, będzie zawierał, no ale ni niczego nie żałuję. Świetna, świetna sprawa. Mhm. Jest w miękkiej okładce, nie zajmuje dużo miejsca. Tak jest. No Ja jeszcze tak dopowiem, że wiesz bardzo nie, nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że nie lubię, czy czu, czuję się tak dziwnie w momencie, gdy może też Maciu Pęki spoiler, no ta, ta dwójka głównych bohaterów. Mhm. To są tacy kumple, naprawdę widać, że, że z jednej strony się, się lubią i prak praktycznie żyć bez siebie nie mogą, ale z drugiej strony widzimy, że jednak ta ich relacja jest w pewnym sensie szkodliwa i to dla obu. W, w, Myślę, że można bez problemu tak powiedzieć. I to jest ten, ten moment, w którym ja nie wiem tak na dobrą sprawę, czy ja im kibicuję jako kumplą, czy ja jednak wolałbym, żeby ta relacja... Ja od już pierwszych stron nie lubiłem tego jednego. No ja tam tro, trochę inaczej do tego podchodzę, ponieważ w... wydawało mi się, że to jest taka osoba, która trochę różnie głupa i w... lubi wpadać w jakieś kłopoty, a tak naprawdę jest to w pewnym sensie wołanie o pomoc, żeby ktoś go dostrzegł, żeby zauważył, żeby mu jakoś, jakoś pomógł i to w pewnym sensie tak jest, gdy, gdy czytamy ten komiks, gdy te postacie są rozwijane, więc, więc nie, nie miałem jakichś negatywnych odczuć do, do tej postaci od, od samego początku, no ale, no, no kurczę, no, tak, jak to, tak jak to bardzo fajnie ująłeś, tutaj jest strasznie dużo wątków, który, z którymi w pewnym sensie można się utożsamić, można to jak najbardziej zrozumieć i te postacie pomimo tego iż mamy tu do czynienia ze zwierzętami są cholernie ludzkie. Mm -hmm. Komiks jest świetnie napisany pod tym kątem. A jeszcze parę słów. Je, jeszcze tylko powiem, że nie ma takiego tempego moralizatorstwa, co według mnie zniszczyłoby całą historię, która jest tutaj opowiedziana. Jeśli ktoś ma mózg, to, to dojdzie do, do pewnych wniosków i nie trzeba ich mówić wprost. I to też jest bardzo, bardzo dobrze zrobione narracyjnie w całym komiksie. Tak, tak, dokładnie. A też jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że rysunkowo jest naprawdę świetny, świetna ta, ta historia. Bardzo mi się podoba granie kolorami, które tutaj się pojawia bo bardzo często, bardzo często bohaterowie można powiedzieć zmieniają swoją barwę w zależności od tego jaka jest co dokładnie jest przedstawione w danej scenie i na przykład bardzo mi się podoba gdy główny bohater jest taki troszeczkę wkurzony na jednym z kadrów to też jest w innej barwie gdy tam jest ta scena w tej rozwalonej hali tam też się pojawiają inne, inne kolory i one też mają sens i też fajnie grają, też fajnie uzupełniają tą historię. No tutaj nie mam absolutnie chyba niczego do zarzucenia temu komiksowi. Cena okładkowa niech narzucę okiem 99 zł. Więc można myślę spokojnie gdzieś nabyć Dead Save w okolicach 7-8 dyszek i jest to jak najbardziej fajna cena. Za, zaświetnej... no, albo można iść do biblioteki, bo pewnie też co większe będą miały. No Nie oszukujmy się, kupujcie. Jest to, jest to zdecydowanie fajna rzecz i myślę, że możemy Możemy przejść do kolejnego komiksu z wydawnictwa Timow, który już tutaj Andrzej bierze na klatę. Dzielnie. Yo, yo, yo. Hip-hop tom drugi, nawijaj, lata... Nawijaj. 82, 80, to wypierdź mi bit. Dobra, nie. Tu, tu. <tum> Mamy kolejny tom um, serii Eda Piskora opowiadającej o, o początkach hip-hopu i... Hmm, nadal bawiłem się świetnie, nadal lektura zajęła mi bardzo dużo czasu, dlatego że za każdym razem, kiedy pojawia się historia, w którymś tam momencie było, że jeden z. Jeden utwór nie był, nie był zbyt popularny, ale w, odkąd DJ Kulherk zaczął go grać, to stał się jedną z takich legend imprez hip-hopowych, zakładeczka, internet, odtwórz, przesłuchałem. No i tak, co kilka kadrów tak naprawdę. O, nowy kawałek, nie jestem pewien czy go znam. Faktycznie, słyszałem te sample i tak dalej i tak dalej. Um, ten komiks jest tak naprawdę takim leksykonem. Przy którym się świetnie bawię, że zgłębiając e, tą kulturę, jest e, bardzo, cały czas mi się podoba i cały czas mi imponuje sposób wydania tego, jak właśnie e, kolorystycznie imituje ten taki stary, pożółkły, e, pożółkły papier e, i no już wali latami 80., z daleka, tak naprawdę. E, wszystkie rzeczy, które tu są związane z tym, że zaczął się z tego robić wielki biznes, który się zaczął od, od zajawki bardzo, bardzo fajnie przemycone. Graficznie no Ed Piscore w swoim stylu Eda, Eda Piscora. No, jeśli ktoś czytał American, American Splendor, prawda? Um, Harvey Peckart pisał scenariusze, a Ed Piscor to ilustrował. Nie pomyliłem nic? Już sprawdzam. Sprawdź czy nie pomyliłem. Wszystkie. Całe przygotowanie końcówki z indeksem postaci, gdzie się kto pojawia i tak dalej. Bibliografia, żeby poczytać trochę więcej o, tym, o tych rzeczach, które Ed Piscor tutaj przedstawia na tyle, na ile potrzebuje, żeby zostało, zostało to pokazane. W tym tomie pojawia się też znacznie więcej reszty kultury hip-hop, czyli pojawia się breakdance, i najczęściej w pokazaniu jako rocksteady crew pojawia się graffiti, czy to ze strony Futury 2000, czy sztuki inspirowanej ulicą od Keita Haringa. Cały konflikt, który. Środowisko hip-hopowe później miało z Janem Michaelem y, Baskiatem? Wtopa. Wtopa, tak? Robert Kramp. Co Robert Kramp? American Splendor rysował. Mhm. Bo w opisie gana... na końcu temu jest Ed Piskor, y, także zęby na rysowaniu American Splendor do scenariuszy Harveya Pekka. W Gary Dam, Frank Stack i inni, inni rysownicy, w tym także. Ed Piskor, ale on tutaj widzę tylko jeden, jeden, jeden rozdział. A no widzisz, no ale m, częściowo, częściowo mhm. <laughs> się si zgadza. Pojawiają się nowe postaci, jest rozwój y zapoczątkowanego wcześniej, znaczy przemyconego wcześniej y Rika Rubina. Y zaczynają się Beastie Boys pojawiać i, i widać, że ta chronologia jest, jest bardzo dobrze y przemyślana i zgłębiona przez y Eda Piskora. I fakt, że potrafimy y, strona ze stron, lewa strona jest o jednej historii, prawa strona już opowiada inną historię i y, graficznie czy kolorystycznie nie ma jakiegoś wielkiego przejścia, y, ale nie gubisz się w tym. Wiesz, że to po prostu tak jak kolejny kawałek y, na płycie, po prostu się zmienia i, i jedzie dalej. I dla wszystkich, którzy no, w jakiś sposób nie doceniają tej kultury, to, to polecam zapoznanie się, bo to jest dość uh, skomplikowany i ciekawy też społecznie uh, temat. Nie trzeba tu słuchać muzyki, jak ktoś nie lubi, <śmiech> więc to, to też może być uh, dla kogoś uh, plus. Tak spoglądasz na mnie znacząco w nie, tym nie momencie. Nie, nie, nie, ja tam no, ja tam lubisz, jak odpowiednie, ten, odpowiednie rytmy są. To mm. ja, ja cię znam. <śmiech> Natomiast Hip Hop Genealogia tom drugi jest większą ilością tomu pierwszego. Hmm. Co, coś nie tak? Nie, nie. nie. Okay. Jest większą ilością tego, co dostaliśmy w tomie pierwszym i e, ciężko jest tu tutaj dzielić na tomy, że któryś gorszy, któryś lepszy, bo to jest po prostu całość zebrana w kilku tomach, tak jak mm, Ciężko byłoby powiedzieć, że z encyklopedii najbardziej lubię ten tom od P do S tak no, naprawdę. On on jest dobry, o, od A do D nie był, nie, nie był, nie był wcale, wcale najlepszy. Jego nie polecam. To była gorsza historia zdecydowanie. no, no to, to też wszystko będzie jedną, jedną wielką całością opowiadającą o um, początkach kultury hip-hopu. No Ja serdecznie polecam. Bardzo, bardzo fajna publikacja, której Brakowało w Polsce. Nie wiem też, jak jest z odbiorem tego komiksu, jakby w środowiskach niekomiksowych, a stricte, stricte muzycznych. Muszę się za tym rozejrzeć, czy w ogóle ludzie zdają sobie sprawę, że to się ukazało w Polsce. Mhm. Takie pytanie. Jakby mhm. któryś wydawca, przykładowo Egmont, stwierdził, hej, wydamy X-Men Grand Design Edapiskora. Sięgnął być? Ciężko mi powiedzieć, wiesz, mhm. bo nie, no sięgnąłbym. Ładne to jest. Mhm. Najwyżej bym moc sprzedał, bo to X-menie. Okej. Okay. No co, ja tak... co, co, coś bym stracił może, ale, ale chciałbym zobaczyć. Okej, okay, spokojnie. Ja, ja bym się raczej nie zastanawiał, bo z tego co widziałem w przypadku grand design, no, jest to fajna rzecz. Tak wcześniej spojrzałem na, na kartkę, naszą rozpiskę, bo z jakiegoś powodu zapisałem tutaj hip hop antologia, a nie genealo genealogia, więc no. Nie byłem do końca pewien, czy to ja się pomyliłem, czy nie, ale jak zwykle ja się mylę. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny komiksik, to mamy już zasygnalizowanego wcześniej podwodnego spawacza od wydawnictwa Kabum. Kolejna, kolejny komiks zapowiedziany kiedyś przez kogoś, ale wydany przez kogoś innego i dobrze się stało, że wydawnictwo Kabum sięgnęło po tegoż spawacza. Jeff Lemir, scenarzystą, rysownikiem i ogólnie człowiekiem orkiestrą w przypadku tego komiksu. Mm. I mamy tutaj coś bardziej zdecydowanie dla fanów jego opowieści z hrabstwa Essex czy Royal City niż dla osób, które lubią bardziej Dissendera czy też te jego dziwne rzeczy, które robił dla Marvela. Zdaje się, że jakiś tam ekstra coś tam, coś tam X-Men, jego autorstwa się niedawno ukazało i jest do dupy. I no właśnie nie, nie jest to jakaś rzecz, którą którą bym u, uwielbiał, jeśli chodzi o tego, tego autora. Staram się być na bieżąco, jeśli chodzi o jego dokonania. E, w, z polskich rzeczy, no wiadomo, czarny młot, descender wspomniany, no jest, jest dużo. Jest dużo Jeffa Lemira ostatnio, e, bloodshot odrodzenie, tak? Ach, no, no dużo. I podwodny spawacz jest kolejną jego pozycją na naszym rynku. Bardzo się cieszę, że się ukazał. Pamiętam, że miałem wersję oryginalną. Lata, lata temu wydaną. I to był tom, który kosztował bodajże 10 czy 12 dolarów, oj teraz to już do końca nie pamiętam, ale pamiętam, że to był mój pierwszy taki mega duży kontakt z Jeffem Lemirem, bo wtedy jeszcze nawet tego łasucha nie byłem, nie byłem na bieżąco, nie byłem ogarnięty jeśli chodzi o ten tytuł i to było takie ło, a opowieści z hrabstwa Essex to swoją drogą, czy ja to dopiero dwa lata temu przeczytałem. Więc, więc późno no i to, był takie, to, to było takie ło że mówię o kurczę, ten facet który tam w tym Vertigo robi te dziwne rzeczy o tych ludziach, jeleniach i tak dalej no tutaj sięgnął po historię tytułowego podwodnego spawacza, który je, którym nazywa się Jack Joseph jest on mężem niedługo zostanie ojcem i podczas wykonywania pracy dzieje się Coś niespodziewanego, coś co zdecydowanie nosi jakieś znamiona bycia wydarzeniem nadnaturalnym i od tego czasu Jack zdecydowanie ma... Dużo więcej problemów na głowie, czy to chodzi o stres, czy w związku z tym, że zostanie niedługo ojcem, czy to chodzi właśnie o silne uczucie polegające na tym, że on bardzo mocno chce dowiedzieć się tak na dobrą sprawę, co się stało podczas tego zdarzenia, które, do którego doszło pod wodą. No i wszystko to zaczyna się splatać i doprowadzać do olbrzymich problemów tak, tak naprawdę. Jeff Lemire to jest taka osoba, która już kilkukrotnie mi udowodniła, że jeśli chodzi o pisanie komiksów obyczajowych z taką lek z takim le lekką nutką fantastyki, no to facet, facet naprawdę świetnie to potrafi, bo chociażby właśnie wspomniane Royal City, gdzie mamy mhm. historię rodziny w małym, przemysłowym miasteczku, ale ten, ten duch tego... Najmłodszego syna jest tam tym elementem takim fantastycznym. Tutaj z kolei mamy do czynienia z czymś stosunkowo podobnym, bo no też mamy małe miasteczko, też mamy zwykłą rodzinę, która niedługo się powiększy, i jest ten taki element dodatkowy, który sprawia, że naprawdę tą historię fajnie się czyta. Tutaj nie ma dużo akcji, nie piorą się po ryjach, jest, nie ma wybuchów, laserów ani nic z tych rzeczy. Mamy po prostu faceta, który przeżył coś, z czym, z czym próbuje sobie poradzić i nie do, końca, nie do końca mu się to udaje i im lektura im, im dalej się wgłębiamy w lekturę tym bardziej się zastanawiamy, czy to do czego doszło tam, tam pod tą wodą, czy to się stało naprawdę, czy to się nie stało naprawdę rozwiązanie tej, tej historii moim skromnym zdaniem jest najsłabszym elementem tego komiksu ale i tak nie sprawia to, że podwodny spowarz jest dla mnie jakąś lekturą słabą. Tutaj mamy, niech no sobie to sprawdzę, coś około 200 stron, prawda? Ten, ten komiks liczy o ponad 200, dużo ponad 200, 230, 240. Jest to lektura, którą, przez którą przeszedłem w mniej niż godzinę, bo naprawdę bardzo fajnie mi się to czytało. Ja nieraz tak mam, że e, czy to nawet przy tych komiksach, którymi mocno się jaram, i BBPO, Korzystając z wczorajszego święta, gdzieś tam w połowie komiksu zakładeczka, nie wiem, idę sobie zrobić kanapeczkę, nie wiem, herbatka, kawka, coś ten deseń, a są takie komiksy, przy których no, no, po no, prostu, no. no nie, nie, nie, nie pójdę do ubikacji, dopóki nie skończę rozdziału, kolejnego rozdziału całego komiksu, niech mi pęcherz wybuchnie, ja muszę to doczytać do końca. W przypadku podwodnego spowacza właśnie tak było, że nie byłem w stanie się oderwać od tego komiksu, chociaż tak naprawdę nie Dobra, nie, nie że niewiele się w nim dzieje, ale to nie jest komiks, który po prostu nie ma super wartki akcji. Tak, dokładnie. On, te, tempo jest dość spokojne. Bardzo mi się podobało e, też tutaj to, jak Jeff Lemire, bo jak już wspomniałem, nie tylko pisze, ale też narysował cały ten komiks. Kilka jego graficznych zagrywek tutaj, mm -hmm. więc po prostu miodzio. Jest taka scena, w której główny bohater wychodzi e, z, e, z, z pod wody. I cała strona jest podzielona na 12 kadrów, które tworzą tak naprawdę jeden duży obrazek, i można go czytać, czytać oglądać zarówno od góry, jak i od dołu. I on, i on ma tą, tą samą rolę w tym momencie. Jest, jest to świetne po prostu. Bardzo mi się podoba to, że na końcu pojawiło się parę materiałów dodatkowych, które pokazują, że no Lemir naprawdę. Ba, kilka fajnych rozwiązań sobie wymyślił, część z nich wprowadził, część z nich niestety yy, uznał jednak, że nie, nie są aż tak fajne. Mm, no ale jest to właśnie taka kolejna historia jego autorstwa, za które lubię go najbardziej. Ponieważ dla mnie Royal City, właśnie podwodny spawacz opowieści z hrabstwa F Essex, czy, yy, czy wspomniany też Łasuch, to są te najbardziej lemirowe rzeczy w dorobku Lemira i właśnie za takie wzięła go najbardziej cenie. To, że przy okazji bardzo fajnie mu wychodzi Czarny młody sender czy parę innych tytułów, to jest taki bardzo miły dodatek, ale te The Best Of Lemira, to jest właśnie, jed, to jest właśnie taki podwodny spawarz czy kilka innych tytułów, które przed chwilą, o których przed chwilą wspomniałem. I co tu dużo mówić, naprawdę bardzo polecam. Mała uwaga co do wydawnictwa, nie wiem czy już wyłapali to tam czy nie. Na same, na tylnej stronie okładki jest przekręcone imię Daimona Linderofa. Pojawiło się tutaj Fejmon, ale on też tam Fejmu swego czasu się naszukał, nazbierał bardzo dużo, więc może to nie, jest, nie, może to nie jest przypadek. No ale ten, oprócz tego naprawdę żadnego większego zarzutu nie mam. W środku ten papier, który został użyty, to jest taki offset. Nie jest to kredowa kredowy środek. I też bardzo fajnie to pasuje do tej historii. Myślę, że gdyby wydrukowano ten komiks na takim świecącym się papierze, to trochę by on stracił. To jest ciekawe w sumie, że, że dobór papieru też ma dość spore znaczenie. No, odbierasz to w końcu w jakiś sposób, nie? W niektórych przypadkach, owszem. Twarda okładka, nieco powiększony format. Cena okładkowa 99 zł. Jest to komiks czarno-biały, mm, bardzo fajny. Ja, ja naprawdę, tak jak wspomniałem, bardzo nie umiałem się oderwać od, od lektury tegoż komiksu. I mhm. myślę, że wiele osób, które po niego sięgną, też będą tak miały. Czego zresztą wam życzę. Kolejna rzecz do polecenia jak najbardziej. I oby tak dalej. Teraz ja przejdę do trudnej rzeczy. Jaką jest um, kolejny tom prac Mobiusa, wydany przez Egmont. Mamy tutaj Arzacha, Szalonego Erektomana i Wakacje Majora. Um, ten tom kosztuje 99 zł. I jeśli przekonałem was kiedykolwiek do tego, żebyście sięgnęli po Mobiusa, to pewnie po ten tom też sięgniecie. Jest bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o tematykę, chociaż moim zdaniem jest w nim... Więcej śmiechu e, niż w poprzednich zbiorczych tomach. Już chociażby sam szalony Erektoman jest, jest strasznie, strasznie zabawną historią. Chociaż nie ukrywam, że moim faworytem z całego zbioru jest właśnie e, Arzach z samego tomu. E, Arzach, bo jest taki no, prze, przepięknie, przepięknie fantastyczny. Te pokolorowane rysunki, e, całkowicie opowiedziany z wyjątkiem ostatniego rozdziału, opowiedziany bez, bez dialogów. Tworzący to takie piękne fantazy, które znamy tam z obrazów czy, czy, czy nieobrazów, pokazujące tą no, praktycznie nieograniczoną wyobraźnię autora i konsekwencje w rysowaniu, to, że on tak płynnie potrafi zmienić Styl rysowania, że mamy arzacha, który jest przepięknie cieniowany i bardzo skomplikowanie kolorowany, a następnie trafiamy na przykład na w ostatnim tomie na płatnego zabójca, który ma znacznie, znacznie prostsze rysunki. Znaczy prostsze nie znaczy, że, że, że super proste. W w kilku miejscach też są nawiązania do innych komiksów. Znajdziemy nawiązanie do Spirita, znajdziemy nawiązanie do Asterixa. I kolejną rzeczą, która bardzo ułatwia odbiór tej, tej pracy, bo to jest no cały czas to jest Mobius i cały czas jest to skomplikowana lektura, której trzeba poświęcić bardzo du dużo uwagi i analizować kadr za kadrem. Tak naprawdę. Żeby, żeby wiedzieć co i jak się tam tam dzieje, tutaj jest właśnie nawiązanie do Asterixa, strona 81, jeśli ktoś ma tom w rękach. Natomiast jest to taka ciężka sztuka komiksowa. Fani po to na pewno sięgną. Natomiast jeśli ktoś by chciał prostej historii. To, to nigdy jej nie znajdzie w historiach od Mobiusa. Tutaj mamy historię opowiedzianą za pomocą plaż, ale to już jest kwestia naszej głowy i interpretacji bardzo mocnej, żeby to wszystko połączyć w bardzo, bardzo logiczną całość. Także no ja od siebie na pewno polecam, bo daje dużo do myślenia. Graficznie jest przepiękna, no jeśli chodzi o to, to nie można Mobiusowi zarzucić, że nie potrafił rysować. Pewnie jest... by się ktoś znalazł. Pewnie tak. No na pewno jest to filar europejskiego komiksu. Coś, co jest bardzo ważne, znaczy postać Mobiusa jest jednym z tych filarów europejskiego komiksu, tego może trochę bardziej abstrakcyjnego, trudniejszego i artystycznego, ale wciąż są to bardzo bardzo dobre prace, tylko trzeba siąść y, ze spokojną głową do tego i przygotować się na powolną analizę kadru za kadrem, y, żeby wszystko przy. No może w przypadku na przykład y, w przypadku na przykład. A, <śmiech> y, jeśli chodzi o szalonego Erektomana, nie ma z jednej strony nie ma tam y, tego tak bardzo dużo ale chociażby po lewej stronie dostajemy zupełnie inną historię tego, co się dzieje z dodatkową postacią. I to też już zmienia całość historii, że czytamy dwie różne, tak naprawdę, ale w jakiś sposób połączone ze sobą. Także no, sztuka. I piękna rzecz, którą warto sprawdzić ale jak ma się już jakieś obycie mm, ze sztuką wizualną, na, nazwijmy to. To już jest któryś już z rzędu tą, prawda? W czwarty chyba? W tej serii. Bo to, to jest ta seria, która była e, początkowo czarno-biała, mhm. e, ale później została pokolorowana, żeby wydać ją w Stanach No i w ten sposób jest wydawana w Polsce był garaż hermetyczny. E, człowiek z... E, Zawsze to mylę. Sirugi, ciguri i Felern Major. Mhm. Później była ta ślepa cytadela, przystanek na Farog bo Pomyliłem oczywiście. Farago mhm. i The Long Tomorrow. No i teraz Arzach, Szalony Erektoman i Wakacji Majora. No a cały czas w ofercie Scream Comics możecie się zaopatrzyć w Świat Denny, który też jest przepięknym komiksem. Ok. Um, natomiast jeszcze teraz tak już Prawie na sam koniec przejdziemy do kilku komiksów z non stop komiks, z którymi zalegamy i trzeba by w końcu coś o nich powiedzieć i też dla mnie to będzie przy okazja, żeby wreszcie na coś pozrzędzić, ponieważ jest tam jedna rzecz, przy której kręcę nosem pozwolę sobie od niej zacząć, jeśli, jeśli wolno. Mianowicie do końca dobiegł już komiks wbrew naturze Mirki Ando Andolfo, która... Obecnie pod tytułem Unnatural publikuje to w Image'u i tam w Stanach zbiera to pozytywne recenzje i się całkiem nieźle sprzedaje. Nie rozumiem tych Amerykańców, ale cóż. E, nie, dla, dla mnie y, wbrew naturze jest komiksem, który miał bardzo fajny punkt wyjścia i ten pierwszy tom y, dawał nadzieję na to, że całość będzie naprawdę stała na wysokim poziomie. Niestety im dalej w własnym było gorzej. I drugi tom był już dla mnie bardzo, bardzo mocno średni, natomiast trzeci stanowiący zakończenie całej historii jest już po prostu słaby. Tutaj graficznie nie mogę temu komiksowi absolutnie nic zarzucić, ponieważ od początku do końca tutaj Mirka Andolfo no, rysuje po prostu rewelacyjnie tego. Nie mogę powiedzieć, że, że jest jakoś inaczej. Jeśli chodzi o Graficzną część komiksu no jest naprawdę super wysoki poziom i, i patrzeć na ten komiks mogę zdecydowanie długo, no ale nie samym rysunkiem człowiek żyje, ja jednak jestem jedną z tych osób, które przykładają dużo większą wagę do tego, jaka jest historia, aniżeli jaki jest poziom rysunków. Dlatego kiedyś tak stwierdziłem, że jeżeli, nie wiem, Strzelam Alan Moore by powiedział, że robi nowy komiks, który będzie rysował Rob Liefeld, to normalnie bym się chyba ze szczęścia nie, nie mógł otrząsnąć przez dłuższy, dłuższy moment. Natomiast gdyby Rob Liefeld powiedział, że no, będzie robił nowy komiks, który narysuje jakiś super fajny artysta, którego bardzo lubię, to już bym się bardzo mocno zastanowił, czy chce sobie to robić. No i właśnie tak jest wbrew naturze. Rysunkowo super, no historia jest po prostu słaba. Jak dla mnie no, to jest odpowiednie określenie tej historii. No, no finał jest po prostu tak przewidywalny, tak... Tak prosty, do, do, no, no nie mogło to się inaczej skończyć. Tak mi się wydawało, e, patrząc na scenariuszowe dokonania. M, autorki, no ale też tutaj trzeba powiedzieć, że no, Mirka Andolfo jest przede wszystkim e, rys, rysowniczką, ilustratorką i jest na, w, tym, w tym, pod tym kątem radzi sobie znakomicie no nie każdy doskonały rysownik jest też doskonałym scenarzystą i to jest bardzo dobry przykład właśnie na to, że to powiedzonko ma swoją rację bytu wbrew naturze dla mnie jest komiksem który miał potencjał, ale ten potencjał został bardzo szybko zaprzepaszczony i finał absolutnie mnie w żaden sposób nie usatysfakcjonował. Wręcz się cieszę, że to jest koniec, że nie, nie, nie muszę br brnąć w to dalej. No postacie są po prostu nijakie. Tej głównej bohaterce się jakoś wcale nie kibicuje. Wręcz chciałem, żeby przegrała. I oprócz rysunków wbrew naturze nie jestem w stanie polecić. a nie, nie wiem, czy sama warstwa graficzna to jest coś, mm, dla, dlaczego powinno się sięgać po komiksy. No z pewnością są takie osoby, które lubią popatrzeć na, na fajny komiks, który może niekoniecznie jest napisany, ja do nich nie należę i dlatego wbrew naturze nie jestem w stanie polecić jako całości. Ja natomiast w całości mogę polecić cały tom komiksu, jakim jest Walka kobiet. 150 lat bitwy o wolność, równość i siostrzeństwo. Scenarzystką jest Marta Brin. rysowniczką jest Jenny Jordal, a przetłumaczyła to Katarzyna Wiśniewska. I komiks jest już na no, chwilę dostępny na, na naszym rynku i e, jest bardzo dobrze napisanym w, w tych momentach, w których ma być zabawny. Jest zabawne, kiedy jest poważne, to jest bardzo poważne. E, natomiast jest to tak pięknie wyważone, że nawet jeśli mamy takie no, ciężkie historie przez niektóre przez co niektóre osoby, wydaje mi się, że mogłyby na przykład zrezygnować z lektury, to zaraz jest to równoważone czymś, czymś bardziej humorystycznym. I dzięki temu praktycznie czyta się kartkę za kartką, kartkę za kartką. I bez pudła, można powiedzieć, bez żadnych przerw. Po prostu jedziesz, jedziesz do końca i chłoniesz tą historię, a jest to no, literatura faktu. Tak naprawdę prawdziwe postaci, prawdziwe daty, prawdziwe wydarzenia, no ukazująca trudy, przez jakie kobiety musiały przejść, żeby dostać swoje, swoje podstawowe prawa. Jest to na pewno przedstawione w, w sposób przystępny dla wielu osób. I chyba co ważniejsze w podejmowaniu tak trudnych tematów. Nie popada w skrajność. Nie zniechęca w trakcie lektury przedstawianiem mm, poglądów y, autorek, bo jakby, jak ktoś mm, tworzy relację historyczną i zaczyna wplatać do tego poglądy polityczne całkowicie, mm, to różnie można to odebrać, prawda? Mhm. Jeszcze tak, tak dorzucę, bo chyba żyjemy, znaczy chyba na pewno żyjemy w takich dziwacznych czasach, gdzie sama zapowiedź takiego komiksu może sprawić, że już ktoś pomyśli jakieś feministyczne pierdoły. No ale I, i te, no, tego, no zawsze będzie trochę głupich ludzi. Nie ma, nie, nie ma co ukrywać, no te komiksy chyba mogę powiedzieć, że nawet niestety są cały czas potrzebne. Bo jak powiem, że walka się nigdy nie kończy, to zaraz mnie wkleją obok Marksa. Dobrze, że nie ma moich zdjęć nigdzie nie są. Ha, a, dobra, a, a. tak czy siak. No, to, to jest coś, co, co cały czas jest aktualne. Są rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Jest bardzo ładna ilustracja dwustronna, która pokazuje marsz kobiet. Z różnych krajów niosących tablice z datami, kiedy dostały tam prawa wyborcze. Ja na przykład nie miałem pojęcia, że w Szwajcarii, stary w 77. Trochę późno, no? No, trochę późno. Tam Arabia Saudyjska była 2000 coś, nie? Ale to, to, znaczy, dalej nie rozumiem, ale w sensie hmm. jest to przeze mnie. Mm, Potrafię przyjąć, że taki fakt miał w takim kraju miejsce tak późno, natomiast że w Szwajcarii tak późno, w 77, no to, to, to słaba opcja. I na przykład, jak tu się pojawiała Róża Luksemburg, która była bardzo ważną osobą jeśli chodzi o, o walkę kobiet, to w tym komiksie skupiamy się na tym, że to dotyczy praw kobiet. Nie całej działalności komunistycznej Róży Luksemburg tylko tej jednej konkretnej rzeczy, którą, którą dotyczy komiks. I miałem takie odczucia, mm, i jak czytałem, za dzieciaka miałem serię, którą bardzo lubiłem, książeczek, która się nazywa Straszna Historia przez ileś tam er. I to przedstawiało w zabawny sposób historyczne fakty. I dla mnie 150 lat walki kobiet y, jest znacznie bardziej doroślejszą wersją, ale też przedstawienia Każdemu w trochę łatwiejszy sposób tego bardzo ciężkiego tematu, i tematu, który cały czas wzbudza, no, bardzo, bardzo dużo kontrowersji. Nawet przy takich rzeczach jak e, filmy z Marvela. E, Ojej. Także, no, ja polecam każdemu do przeczytania. Wydaje mi się, że to jest rodzaj też takiej podręcznikowej wiedzy. Jeśli ktoś się interesuje historią, społeczeństwem, czymkolwiek z tym związanym, Warto, żeby po to sięgnąć, ale to jest też bardzo dobra metoda, żeby niektórym osobom łatwiej wytłumaczyć pewne sytuacje. Dlatego, że pomimo wielu plusów internetu minusem jest to, że faktycznie nie zawsze jest łatwo znaleźć pewne źródło informacji. Każdy może coś napisać i jeśli będzie wystarczająco dużą, yy, duże poparcie dla tego, no to dla niektórych staje się to prawdą. Nie? Tak jak kiedyś było, że jak gazety coś napisały, to to jest prawda. Jeśli telewizja powiedziała, to to jest prawda. No a teraz dla ludzi w internecie często jest, że ktoś w internecie napisał, to to, to jest prawda. I to jest trochę przerażające. Nawet trochę bardzo przerażające. Natomiast ten komiks yy, porządkuje pewne rzeczy i porządkuje to w bardzo ładny, przejrzysty sposób i właśnie taki wyrównany, że przy ciężkich tematach jak mówiłem, potrafi wyrównać poziom, żeby, nie, żeby ktoś nie zrezygnował z lektury. Jeśli ma na przykład problemy, że o, ciężki temat, wiesz, zaangażowanie społeczne, to, to ja odpuszczę i będę sobie gdzieś tam lewitował w środku, prawda? Mm -hmm. To jest na szczęście tak zbudowane, że dzięki temu możemy pozostać dłużej przy lekturze, a naprawdę warto. A ja natomiast też e, można powiedzieć o kobietach tylko w zdecydowanie lżejszym tonie, ponieważ chciałem powiedzieć w paru słowach o mm, piątym i szóstym tomie Giant Days. Wspomniałem już o tej serii gdzieś jakoś wcześniej, prawda, że ją uwielbiam, kocham ponad życie i w ogóle to jest Nawet dzisiaj. Tak, to jest, to jest jedna z tych tak. rzeczy, po których mm, gdy startowały, gdy zaczęły się ukazywać w Polsce, no nie spodziewałem się jakichś fajerwerków, ale tak o, w sumie tanie, fajne, cieniutkie, mię mięciutka układka, dużo nie zajmie, najwyżej sprzedam. I pamiętam, sięgnąłem po pierwszy tom, który napisał John Allison, tam rysowała Lisa Treyman. Od drugiego tomu się rysownik zmienił i rysuje już do końca, przynajmniej cały czas, Max Sarin. Pierwszy tom to było takie... O kurde, jakie to jest fajne. Bo dostajemy historię trzech przyjaciółek, które rozpoczynają studia i po prostu mają przygody z tym związane. Nie sądziłem, że na tak dość prostym pomyśle można oprzeć tak długą serię, bo Giant Days, kurczę, tam już chyba 50 numerów w Stanach się ukazało, więc to jest cholernie długa rzecz. A ponieważ mamy tutaj standard wydawniczy Boom Studios, czyli 4 numery w jednym tomie, to to, że mamy szósty tom już na naszym rynku, to tak naprawdę oznacza, że jesteśmy w połowie w stosunku do tego, co tam w Stanach się, się dzieje. No, Ale Przechodząc już do samego komiksu, sam yy, yy, autor John Allison zaskakuje mnie za każdym razem tym, że potrafi znaleźć jakiś element ludzkiego życia, którego dotąd jeszcze nie poruszył i przedstawić go jako całkiem fajny, zabawny problem, z którym muszą zmierzyć się yy, nasze bohaterki. Yy, tutaj w tomie. Szóstym zatytułowanym Nie i Daisy dochodzi na przykład kwestia zapalenia płys. To nie jest dobra, to znaczy to może nie jest jakiś tam malutki problem, bo jednak to jest dość poważna choroba, ale to w jaki sposób scenarzysta pokazał ten wątek i jak go rozwinął, i ogólnie dużo rzeczy, które tutaj się, się dzieje na kartach Giant Daisy, no sprawia, że ja absolutnie cieszę się, że ta seria jest w Polsce. Bardzo się cieszę, że już mamy szósty tom. Czekam z utęsknieniem na kolejne odsłony. I troszeczkę martwię się tym, że dochodzą mnie słuchy z źródeł zbliżonych do bardzo mocno zaufanych, ponieważ wręcz ze środka wydawnictwa, że nie jest to jakiś hit sprzedażowy, jeśli chodzi o wydawnictwo NON-STOP-COMICS. Więc trzeba o tym komiksie mówić. Warto rozmawiać i trzeba o nim wspominać, bo Giant Days jest taką rzeczą, która no, nie zawaham się tego, tego powiedzieć. To jest moja ulubiona seria z wydawnictwa Nonstop Comics. W chwili obecnej przykryła mi wszystkie rzeczy z imidżu, którymi się mocno jaram i, i bardzo długo na nie... I zbiera. O! Ktoś mi teraz wbił... Dobra, na chwilę obecną zbir jest tym numerem, <laughs> jeden, ale Giant ale Days jest zaraz za tym i ja za każdym razem, gdy sięgam po kolejny tom, często wracam do poprzednich tomów. No, mm -hmm. no ja się bawię wyśmienicie. I jeżeli chodzi o kategorie komiksów, które oferują rozrywkę na niegłupim poziomie i bardzo fajnie narysowaną, no to Giantys jest po prostu wyśmienite i tutaj nie trzeba się przerażać tym, że głównymi bohaterkami są trzy dziewczyny, ponieważ no, czy tam świetnie się bawię, jakoś, nie czuję się gorzej z tego, z tego powodu, że to nie, nie wiem, że to nie jest o chłopcach czy coś w ten design, że no, feministyczne jejku jejku. Nie, naprawdę świetny komiks i no, no warto po niego sięgać. Jest jest. Ciekawe czy takie same osoby narzekają, jeśli na przykład zwierzę jest bohaterem że mm, mm, nie jest o ludziach słabo 2 na 10 no taki usagi nie na przykład e, co to jest o jakimś króliku dajcie spokój e, Giant Days z tego co widzę 42 zł cena okładkowa więc można go kupić na sklepie Nonstop comics za 31,50 gdzieś tam być może pewnie traficie taniej jak dobrze poszukacie mhm. i moim skromnym zdaniem no zdecydowanie warto te trzy dyszki dawać to jest Świetna seria. No ja się bawię wyśmienicie i mówię, już czekam na siódemkę i, i na kolejne tomy i będę wspierał tą serię tak długo, jak tylko się da. Ale z drugiej strony też nie ukrywam, że liczę na to, że tam w Stanach już w końcu tam to się zacznie zbliżać do końca, bo jednak przykład żywych trupów pokazuje, że co za dużo to też niezdrowo. A lepiej chyba zapamiętać tą serię z tego, że przez dłuższy czas trzymała wysoki poziom, a nie, że gdzieś tam się to rozmęłało przy setnym numerze, czy coś w ten deseń, no więc tego też życzę, Giant Days. No i co? Tak jest, chyba już chyba już w Siona niech, niech na rzucę na rozpiskę, tak. Wszystko w... pokończymy w takim razie. Na dziś, za dwa tygodnie się znowu słyszymy i będą kolejne komiksy. ja sobie wybiorę coś, na co można pozrzędzić tym razem wybierz sobie, jeszcze. to ja też postaram się znaleźć coś, na co mogę pozrządzić Tak, jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno się znajdzie dziękujemy za uwagę, dzięki że byliście, słyszymy się tak jak już wspomnieliśmy za dwa tygodnie, no i cóż dzięki i na razie, cześć